Otwórzmy proszę psalm 43. To jeden z tych psalmów rozpaczającej duszy, <gdzie>, gdzie psalmista mówi czemu rozpaczasz duszo moja, czemu drżysz we mnie. Nie wiem jak często taką modlitwę podnosicie sami do Boga. Jak często zastanawiacie się nad tym stanem duszy, gdzie jest jakieś drżenie, gdzie jest jakiś niepokój. W pierwszym wierszu czytamy, że Przyczyną tego był jakiś konflikt, czy jakieś niebezpieczeństwo ze strony fałszywych i niegodziwych ludzi, którzy nastawali na życie psalmisty. I on tutaj modli się właśnie w takim kontekście tego niepokoju jego duszy wynikającej z niebezpieczeństwa, jakie mu grozi. Wiesz, drugi mówi o jego takim niepokoju, ponieważ w takich sytuacjach, kiedy coś dzieje się przykrego w naszym życiu, coś bolesnego, bardzo często mamy tendencję, aby przenosić to i przerzucać na naszą relację z Bogiem i postrzegać te trudne chwile jako Boży sąd, jako Boży gniew, jako Boże niezadowolenie nad nami. I tutaj Myślę, że chociaż możemy mieć wszystko dobrze w głowie poukładane biblijnie, nasze emocje niestety nam takie myśli dyktują. Kiedy przychodzi na nas właśnie nawet nieraz choroba ciała, czujemy się po prostu fizycznie źle i automatycznie jakoś mamy problemy w, z tą bliskością w naszej relacji z Bogiem niejednokrotnie. Jakoś czujemy, że właśnie to, co... co, co, co przyszło na nas jest wynikiem naszego jakiegoś grzechu czy Bożego niezadowolenia, czy Bożego sądu Bożego odrzucenia, zostawienia nas i psalmista tutaj podobnie się czuje w tej sytuacji wydaje mu się, że w jakiejś mierze to co się dzieje to jest jakimś rodzajem Bożego odrzucenia i zastanawia się, dlaczego teraz jestem dręczony dlaczego jestem prześladowany i zadaje sobie też pytanie, dlaczego jednak mam chodzić smutny no i naturalnie powiedzielibyśmy No dlatego właśnie, że jest taka sytuacja Dlatego, że są takie okoliczności Dlatego, że jest ci ciężko To normalne, żeby się smucić i z jednej strony nie chcemy być ludźmi, którzy chcą cokolwiek udawać na zewnątrz. I nie chcemy być ludźmi, którzy, wiecie, cokolwiek się nie dzieje, my zawsze powiemy, że wszystko jest w porządku i będziemy się uśmiechać i będziemy gdzieś ukrywać te nasze zmagania duszy wewnątrz. Tak często robimy niestety. No, nie chcemy jakichś dodatkowych pytań, nie chcemy, żeby ktoś tam, że tak powiem, jeszcze pogłębiał nasz, nasz smutek, czy nasze jakieś złe samopoczucie i po prostu nie chcemy o tym rozmawiać, nie chcemy y, tego wynosić i y, robimy taką y, zewnętrzną fasadę, że wszystko jest w porządku, a ten to cierpienie gdzieś tam spychamy w głąb. I nie o to chodzi. Kiedy psalmista tutaj zadaje sobie to pytanie, dlaczego mam chodzić smutny, raczej robi to w kontekście tego, że... Oprócz tej sytuacji, która go otacza, oprócz tych nies, niesprzyjających zewnętrznych okoliczności, jest coś większego w jego życiu. Jego życie nie ogranicza się do tego tylko, co teraz, w tej chwili ma miejsce. Ten, ten, ten, to Centrum tego psalmu pokazuje nam to, Tą, tą inną perspektywę, to inne patrzenie, te wartości, te rzeczy, które w każdej jednej sytuacji, w każdych jednych okolicznościach mogą przynieść do naszego serca otuchę, mogą przynieść do naszego serca radość. Mogą sprawić, że nawet właśnie w tym trudnym dla nas czasie emocjonalnym możemy się cieszyć, możemy naprawdę się radować. Możemy chwalić Boga i w Nim, w pośród tego, co się dzieje w naszym życiu, spotkać się, czy przez Niego doświadczyć Go w taki nowy, świeży sposób. Czy Przeczytajmy te wiersze od trzeciego, wiersz trzeci i czwarty właściwie tutaj. Psalmista modli się, Ześli światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą.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 Wtedy nie mieli gitary, nie mieli pianina, ale mieli cytrę. Mieli inne instrumenty. My nie mamy cytry, ale mamy pianino. Mamy dłonie, które możemy podnieść, które możemy klasnąć. Mamy głosy, które mogą rozbrzmiewać. I bracie i siostro, nawet jeśli Twoja dusza rozpacza dzisiaj, nawet jeśli zastanawiasz się, dlaczego, z czego miałbym się cieszyć, to zadaj sobie też to pytanie, dlaczego masz chodzić smutny? Czy nie ma w pośród Twoich okoliczności możliwości doświadczenia Bożego światła i Bożej prawdy? I czy nie masz możliwości przystąpić do Jego przybytków? Zbliżyć się do Niego na Jego świętej górze? Czy tylko wtedy Bóg jest chętny, żeby nas zobaczyć, kiedy z wielkim uśmiechem do Niego przychodzimy i kiedy wszystkie okoliczności naszego życia są pokładane, czy o ileż bardziej myślę, Bóg nie raduje się, kiedy w takich chwilach przychodzimy do Niego i mówimy, Panie, potrzebuję Twojego światła, potrzebuję Twojej prawdy, aby mnie prowadziły. I będę Cię wysławiał, Panie, w tym czasie, w tym trudnym czasie, będę Cię wysławiał. Może nie potrafisz grać na żadnym instrumencie i nie, nie, może, nie, nie możesz powiedzieć na cytrze, na harfie, na lutni, na pianinie, na gitarze, ale możesz go wysławiać nadal. I nawet jeśli nie masz pianina czy jakiegoś instrumentu, to wysławianie wcale nie będzie gorzej brzmiało w jego uszach. Lecz Bóg poza tymi wszystkimi dźwiękami, które wydajemy z siebie i z naszych instrumentów, wiemy, że patrzy na coś innego i słucha czegoś innego. On patrzy głęboko, głęboko w nasze serca i słucha tamtej melodii, i słucha tamtych słów i patrzy, czy tam jest faktycznie wiara, czy tam jest zaufanie do Niego, czy tam jest to z jednej strony poczucie tej rozpaczy naszej duszy, a z drugiej w pośród tej rozpaczy ufność, Że jeszcze będę Go wysławiać, tak dalej mówi. On jest moim zbawieniem, On jest moim Bogiem. Zbliżmy się do Niego, bracia, siostry, w jakimkolwiek jesteśmy dzisiaj stanie, jakiekolwiek są nasze okoliczności, jakiekolwiek jest nasze położenie. Dzisiaj jest dzień, który dał nam nasz Bóg, aby w Nim się radować, weselić, Jego chwalić. I my potrzebujemy dzisiaj Jego światła i my potrzebujemy Jego prawdy, aby nas prowadziły, aby prowadziły nas na Jego świętą górę i do Jego przybytków. Powstajmy proszę. Panie prawdziwie, Ty jesteś Bogiem naszego wesela i naszej radości. Ty jesteś naszym zbawieniem i chociaż czasami nasza dusza rozpacza z powodu okoliczności, czy też czasami konfliktów w naszej własnej duszy, z powodu różnych wewnętrznych naszych zmagań i troski, tego wszystkiego, z czym nie radzimy sobie, Panie, dziękujemy za te przykłady mężów z Twojego Słowa, którzy pokazują nam wzorzec, co możemy zrobić w tej sytuacji, jak mamy się zachować w takich okolicznościach. Nie pozwolić im przytłoczyć nas, nie pozwolić, nam, nie pozwolić im, aby oddzieliły nas od Ciebie, ale aby raczej stały się narzędziem, przez które jeszcze bardziej do Ciebie się zbliżymy aby raczej zachęciły nas i popchnęły nas bliżej Ciebie, Panie. Gdyż w takich sytuacjach szczególnie potrzebujemy Twojej mądrości, Twojego światła, Twojej prawdy, aby nas prowadziły. Abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie zdryfowali, aby nasze serca nie oziębły, aby nasze serca nie popadły w rozpacz, ale aby nasza dusza mogła znaleźć w Tobie ukojenie i pocieszenie, i zachętę, i życie, Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś naszym życiem. Prosimy, byś dzisiaj z tego strumienia życia, z Twojego źródła, Panie, obfitego, udzielono nam łaski za łaską. Przyszliśmy spragnieni, przyszliśmy w potrzebach, Panie, do Ciebie. Prosimy, byś przez Pana Jezusa Chrystusa ubłogosławił nas, nakarmił nas, posilił nas, wzmocnił nas, przemienił nas, i objawił się nam, Panie, aby ten czas tutaj, na tym skromnym miejscu, był dla każdego z nas doświadczeniem Ciebie na górze. Społecznością z Tobą w Twoich przybytkach. Prosimy, to pomóż nam przez Twego Ducha dotknąć się Ciebie, rozkoszować się Tobą, słyszeć Twój głos, doświadczać Ciebie. Prosimy. Amen.